Rozdział czwarty. Armię nefitów pokonują spiskowców. Gidianchi, ginie w walce, a jego następca, Zemnarichach, zostaje powieszony. Nefici oddają chwałę panu za swe zwycięstwo. Pod koniec osiemnastego roku armie spiskowców przygotowały się do bitwy i zaczęły schodzić ze wzgórz i gór, wychodząc z puszczy, ze swych kryjówek i jaskiń i zajmować kraj na południu i północy, wszystkie ziemie i miasta opuszczone przez nefitów. Ale na ziemiach opuszczonych przez nefitów nie było żadnej zwierzyny ani ptactwa i jedynie w puszczy mogli zdobyć żywność. Nie mając żywności spiskowcy mogli przetrwać tylko w puszczy, gdyż nefici opuścili swe ziemię zabierając stada i wszystko co posiadali i wszyscy zgromadzili się teraz w jednym miejscu. I spiskowcy nie mogli zrabować nefitom żywności bez wydania im otwartej bitwy. A nefici zgromadzili się wszyscy w jednym miejscu i byli bardzo liczni i przygotowali sobie zapasy, a mając konie, bydło i różne zwierzęta, mogli przetrzymać siedem lat, mając nadzieję zniszczyć spiskowców w tym czasie Tak minął osiemnasty rok i w dziewiętnastym roku Gidianchi przekonał się, że musi stoczyć bitwę z Nefitami, albowiem nie potrafili żyć bez rabunku, kradzieży i mordu. I nie odważali się rozejść po kraju, by uprawiać ziemię i zbierać zboże, z obawy, że Nefici ich napadną i zgładzą. Dlatego tego roku Gidianchi rozkazał swym armiom stoczyć bitwę z Nefitami. I poszli walczyć w szóstym miesiącu, i straszliwa była to bitwa. I zwyczajem rozbójników owinęli owczą skórę wokół bioder, pomazali się też krwią i nałożyli hełmy na zgolone głowy. I straszliwy był wygląd ludzi Gidianchiego, w zbroi i pomazani krwią. I stało się, że żołnierze nefitów, zobaczywszy armię Gidianchiego, przypadli do ziemi i podnieśli głos do Pana, swego Boga, aby ich zachował i ocalił od wrogów. I stało się, że gdy ludzie Gidianchiego zobaczyli to, zaczęli się głośno radować, przypuszczając, że Nefici przypadli do ziemi ze strachu przed ich armiami. Jednak zawiedli się w tym, gdyż Nefici bali się nie ich, lecz swego Boga i prosili Go o opiekę. I gdy armie Gidianchiego rzuciły się na nich, byli przygotowani na atak i przyjęli ich z mocą Pana. I tak w szóstym miesiącu nastąpiła ta wielka, i straszliwa bitwa, i okropna rzeź, o jakiej nie słyszano pośród wszystkich ludów Lechiego od czasu, gdy opuścił on Jerozolimę. I pomimo gruźb i przysiąg Gidjanki został pokonany przez nefitów i zaczął się cofać. I Gidgidoni rozkazał swym armiom, aby ścigano ich do skraju puszczy i nie szczędzono nikogo. I tak ścigali ich, zabijali do skraju puszczy, aż wypełnili rozkaz Gidgidoniego. I stało się, że Gidianchi, który walczył z taką butą, był ścigany i gdy uciekał wyczerpany walką, dogoniono go i zabito. Taki był koniec Gidianchiego, wodza spiskowców. I stało się, że armie nefitów powróciły na swe umocnienia, a spiskowcy nie przyszli z nimi walczyć ani w dziewiętnastym, ani w XX roku. I gdy przyszli w XXI roku, nie zamierzali walczyć, ale otoczyli nefitów, przypuszczając, że jeśli ich odetną od ich pól, okrążając ze wszystkich stron, będą mogli ich zmusić do poddania. I wyznaczyli sobie nowego wodza, który nazywał się Zemnarichach, a więc Zemnarichach rozkazał im, aby przystąpili do oblężenia. A było to z korzyścią dla nefitów, albowiem spiskowcy nie mogli dostatecznie długo utrzymać oblężenia, aby dokuczyć nefitom, którzy mieli duże zapasy. A spiskowcy sami mając niewielkie zapasy, nie mieli niczego do jedzenia poza mięsem i musieli zdobywać mięso, polując na zwierzynę w puszczy. I stało się, że gdy dzikie ptactwo i zwierzyna przerzedziły się w okolicznej puszczy, spiskowcy bliscy byli głodowej śmierci. A nefici bez przerwy dniem i nocą robili wypady, napadając na ich armię i zabijając ich tysiącami i dziesiątkami tysięcy. Dlatego widząc, że dniem i nocą ponoszą wielkie straty, ludzie ze mnarichacha chcieli zaniechać oblężenia. I stało się, że Zemnarichach rozkazał swoim ludziom przerwać oblężenie i maszerować do najdalszych części kraju na północy. A Gidgidoni, zdając sobie sprawę z ich planu i wiedząc, że są osłabieni wskutek braku żywności i wielkich strat, jakie ponieśli, posłał nocą swe armie, by odciąć im odwrót, rozmieszczając je na drodze ich odwrotu i uczynili to nocą, wyprzedzając w marszu spiskowców. Gdy więc spiskowcy zaczęli marsz następnego dnia rano, armie nefitów zaatakowały ich od przodu i od tyłu. I spiskowcom na południu odcięto odwrót do ich umocnień i dokonano tego wszystkiego pod rozkazami Gidgidoniego. I wiele tysięcy poddało się nefitom, a reszta została zabita. A Zemnarihacha, ich wodza, Powieszono na drzewie i gdy skonał, ścieli drzewo i wołali, niech Pan zachowa ten lud w prawości i świętości, aby mógł powalić na ziemię wszystkich, którzy chcą ich zabijać dla zdobycia władzy przez tajemne sprzysiężenia, tak jak powalono to drzewo i tego człowieka. I radowali się i wołali razem, niech Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba zachowa ten lud tak długo, jak długo żyć będą w prawości i wzywać będą imienia swego Boga, by ich bronił. I stało się, że wszyscy zaczęli śpiewać, oddając chwałę Bogu za ocalenie od nieprzyjaciół. I wołali, Hosanna, Najwyższemu Bogu, błogosławione niech będzie imię Pana, Wszechmogącego Najwyższego Boga. I serca ich przepełniała radość aż do łez i wdzięczność za wielką dobroć Boga w ocaleniu ich od nieprzyjaciół i wiedzieli, że zostali ocaleni od wiecznej zagłady, ponieważ nawrócili się i ukorzyli.